Jest bardzo prawdopodobne, że na jesieni w ramach walki międzypartyjnej zostanie złożony wniosek o likwidację subwencji dla partii politycznych. I w tym wypadku już w chwili obecnej jest szacowane, że ten wniosek będzie miał poparcie na dzień dzisiejszy 232 posłów. Platforma Obywatelskiej Solidarnej Polski, posłów niezależnych, części, w tym mnie. I to właściwie liczone razem daje. Okej, okay, ci jiesięcy na nowe koło, które byli pani kocowie założyli. E, tak. Więc, więc to licząc razem, e, to będzie oznaczało likwidację subwencji. I w tym momencie sytuacja się wyrówna, ponieważ jeżeli Republikanie mają podejmować konkurencję z taką platformą, która w zeszłym roku dostawała 19 milionów złotych z subwencji, to policzcie to sobie, to oznacza, że to jest miesięcznie ponad 1,5 miliona złotych, to oznacza, że musimy znaleźć 150 osób, które cały miesiąc będą wydawały 10 tysięcy, albo 1500 osób, które nam w tym miesiącu ustawią stały na 1000, albo 15 tysięcy osób, które nam ustawią stały przelew na 100 zł, albo będziemy musieli znaleźć 75 tysięcy osób, które nam ustawią stały przelew na 20 zł myślcie o tej liczbach jak będzie się stawiać stały przelew na składanie Republikanie i zapięcamy tego samego własnych przyjaciół, znajomych, kolegów bo to pokazuje, jakie my pieniądze musimy zebrać, żeby zmniejszyć tą dysproporcję. można też wprowadzić zasadę jawności, która oczywiście część osób zniechęci do wspierania wtedy formacji politycznych ale to jest twój wybór, że to, to partia musi pokazać, skąd ma pieniądze to jest w chwili niemożliwe Więc ta reguła myślę, e, to, e, powiem tak, jest ryzyko, że likwidacja subwencji zwiększy e, i tak nie małe, e, można byli nielegalne finansowanie polityki, niemniej jednak z, wyrówna jednocześnie szanse. Ela, mam przykład. Janusz Panika w trakcie kampanii wyborczej mówił, że wydaje na tą kampanię 5 milionów złotych, ponieważ sprzedał samolot, żeby to sfinansować. Później po kampanii powiedział, że wydał 2 miliony, a jak złożono sprawozdanie finansowe, to był tam tylko milion. Yy, wydanych środków to ja mówię do moich kolegów z mojego ówczesnego klubu, chłopaki jedziemy z tym tematem, zobaczcie zbieramy same jego wypowiedzi, składamy powiadomienie o popełnieniu przestępstwa i ruszamy, Ale z moich kolegów powiedział jakby się dopowiedzieć, to jest tak biblijnie, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci yy, i ja sobie powiedziałem, okej okay. Później zacząłem obserwować, bo jednym, ordynacja jest jednym ze sposobów ograniczenia demokracji. Są inne. Ja dostałem pierwszy limit wydatków e, na kampanię wyborczą na posła w Warszawie, 8000 złotych. Później po mega znajomości po układach na najwyższym poziomie, zwiększono mi go do 16 tysięcy złotych, ale ja słyszałem przykład jednego kandydata z Wrocławia, z listy i Sprawiedliwości, który całe bloki położył swoimi billboardami, takimi dużymi, drukowanymi wizerunkami który miał wielkie kampanie e, reklamowe, dzień wyrawił i tak dalej. Całe Wrocław obsypał e, plakatami i wykazał, że zrobimy to za 4 zł. Każda firma pracująca w tym zakresie Chciała pytać efektywnych menedżerów, którzy tak efektywnie prowadzą kampanię i tutaj naprawdę z każdego miasta firmy reklamowe sobie robiły zestawienie, ile naprawdę i w różnych, w jakich formułach poszły środki wydatki na kampanię wyborczą, a jak to wyglądało naprawdę. Ja uważam, że wolni ludzie powinni sami decydować na temat tego, ile i w jaki sposób pieniędzy przeznaczają na partie polityczne i, i tyle, tak? To kultura republikańska, kultura obywatelska to jest nauczenie siebie, swoich bliskich, że polityka kosztuje i że bez pieniędzy, za małe pieniądze będą słabi politycy i słabo robiona polityka. My w chwili obecnej mamy bardzo często z sobą politykę za duże pieniądze albo za oficjalnie małe, ale jak się to wszystko do kupy zbierze, to już nie takie małe pieniądze. Niemniej mniej na takie mechanizmy przymuszania ludzi, dodawania pieniędzy e, na politykę, czy podatki, czy inne i tak dalej, to jest takie to trochę pójście na łotpisnę, tak? To zawsze jest jakieś betonowanie systemu, bo no to z nowymi ruchami politycznymi, co z nowymi podmiotami, ok, przy jednym procencie to by rozwiązywała jakaś demokracja bezpośrednia, KNP, okay, UP, podmioty, które nawet tego progu 3% nigdy nie miały okazji albo miała okazję, im się nie dało sforsować, to by wtedy można im przekazywać pieniądze, budować alternatywę. No niemniej jednak, to nie jest system moich marzeń. Jak sobie zobaczymy, jak funkcjonuje Hedreta Polska codziennie, jak funkcjonują właśnie również na tygodniki prawicowe pieniądze, to powiedzmy, że mają właścicieli i wszyscy będą przed tymi właścicielami, kto je finansuje, kto tam zamieszcza reklamy i jakiego rodzaju interes tutaj jest reprezentowany. Dzisiaj miałem z jednym z burmistrzów z platformy, z jednej z dziewięć spotkanie, no i mi powiedział tak, że... No czeka, aż te ruchy przyspieszą na scenie politycznej w momencie, e, on akurat będzie właśnie gorącym republikaninem, tak? Jest pan jedynym frontmenem właściwie w mm, Republikanach, to znaczy... Znania som... stróżyńskie, nie bagatelizowałbym tego. No oczywiście, no tak, ale to jednak... Y, W Republikanach nie ma osób, które, które znane są w mediach w jakiś, jakiś znaczny sposób. To ma, ma być oczywiście tak tłumaczone jest to, żeby... Ale projekty, które miały bardzo wielu frontmanów, frontmanów i osób znanych były projektami nieudanymi. Tak przecież wyglądał cały PJN, w dużej mierze Solidarna Polska, No, tak wyglądało, to byli najbardziej znani, rozpoznawalni e, medialnie politycy Prawa i Sprawiedliwości w obu tych wariantach, one się nie udały. Z drugiej strony Januszowi Polikatowi, który e, wystawił samych osób, e, same osoby nieznane się udało, tak? Więc w tym momencie e, no można powiedzieć raczej moim zdaniem istotna jest wspólna narracja, wspólna opowieść, program, e, to co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy robić, e, a Liderzy ale... z tych ruchu współczesnych się wykształcą, kiedy e... się włączają w Republikach. Mówi pan, że nie, nie prowadzi rozmów z Jarosławem Gowinem, że nie trwają żadne dyskusje na temat fuzji, ani... Tyle, Mirosław Gowin prowadzi kampanię na rzecz e, szefa Platformy Obytlowskiej Filii obecnie i tyle. E, ale dołączył pan do klubu, znaczy do, do, do dobrych zmian. Ale to jest formuła działania w ramach parlamentu, tak jak to zespoły parlamentarne, one skupiają co do zasady. Po to są, tym się różnią od klubów parlamentarnych, że skupiają posłów z różnych partii, z różnych formacji i tyle. Jak pan ocenia szanse Jarosława Gowina? Wielokrotnie mówiłem publicznie, że oceniam je mizernie. Z drugiej strony nigdy nie dałbym złotówki za to, że Piechociński będzie szefem PSL-u i myliłbym się.